Zagadka siódma, czyli kryształowa kula. Któregoś razu nad drzwiami do klatki schodowej pojawił się szyld z napisem Gabinet Wróżb Czarnowic. I odtąd podwórze było pełne czekających w kolejce do wróża martwiaka. Wróż martwiak! Pan Mietek zazgrzytał zębami, ściskając w dłoni miotłę. Czekający na wróżbę, Palili nerwowo papierosa za papierosem i mimo kilku popielniczek rzucali nie do pałki, gdzie tylko się dało. Wróż? Detektyw Pozytywka uniósł brwi. Niezbyt dobrze to brzmi, prawda? Pani Ryczaj, która wyszła przed chwilą z klatki, przytaknęła niechętnie. Słowo wróż i jej wydawało się dość pokraczne. Pokraczny to jest sam martwiak, zasapał gniewnie pan dozorca że też ci ludzie rozumu nie mają. Po co to iść do takiego? Cóż, mruknęła lekko zmieszana pani Ryczaj. Nie przepadam za nim, ale muszę przyznać, że ma pewien dar. Dar? Pan Mietek aż przystanął. Chyba dar mydlenia oczu i zarabiania pieniędzy. Pani widziała, jak on teraz wygląda? Detektyw Pozytywka oderwał wzrok od zakłopotanej twarzy pani Ryczaj i mimowolnie zerknął w stronę piwnicznych okienek. Przez chwilę w jednym z nich mignęła owinięta turbanem głowa martwiaka. Ostatnimi czasy ubierał się dość dziwacznie w długie, powłóczyste szaty pełne wisiorków i świecidełek. Nie da się ukryć... Pani Ryczaj odchrząknęła, że wygląda dość hmm, ekscentrycznie. Y — Jak? — zdziwił się pan Mietek. — Dziwacznie — wyjaśnił detektyw Pozytywka. A potem spojrzał uważnie na panią Ryczaj. — Czy pani — zapytał po chwili — wie o martwiaku coś, czego my nie wiemy? Pani Ryczaj się zawahała. — Przecież może być pani z nami szczera — powiedział łagodnie detektyw Pozytywka. Nie mam się czego wstydzić. Pani Ryczaj strzepnęła niewidoczny pyłek z bluzki. Po prostu poszłam do niego z... z ciekawości. Ale po co? wybełkotał pan Mietek. Mówiłam, z ciekawości. Pani Ryczaj wzruszyła ramionami. Nikt nigdy mi nie wróżył. A martwiak powiedział, że w ramach sąsiedzkiej przysługi zrobi to pół darmo. Detektyw Pozytywka i pan Mietek wymienili spojrzenia. — I co? — zapytali jak na komendę. — No i wróż martwiak. — To jest martwiak, po prostu martwiak. Pani Ryczaj się zarumieniła. Przyjął mnie w swoim gabinecie. Posadził na fotelu przy takim okrągłym stoliczku. A potem pani Ryczaj umilkła. Stojący w kolejce palacze nie odrywali od niej oczu. – A potem? – ponaglił detektyw pozytywka. – A potem? – dokończyła pani ryczaj. Martwiak przyniósł szklaną kulę i zaczął wróżyć. – On ma tam szklaną kulę? – zaśmiał się pan Mietek. Palacze spojrzeli na niego z jawną wrogością. – Ma? – odparła wyzywająco pani Ryczaj i widzi w niej przeszłość oraz przyszłość. Palacze z aprobatą pokiwali głowami. I pani w to wierzy? jęknął pan dozorca. A dlaczego mam nie wierzyć? prychnęła pani Ryczaj. Najpierw powiedział wszystko o mnie i o mojej przeszłości, że jestem nauczycielką i od dawna mieszkam na trzecim piętrze. Geniusz! szepnął któryś z palaczy. A potem powiedział, kontynuowała pani Ryczaj, że dokładnie za rok o tej porze będę na północy Norwegii. Że zobaczę jeden z najdalej wysuniętych na północ skrawków Europy. Nordkap. Bardzo pragnę tam pojechać, wyznała wstydliwie. Palacze zaczęli klaskać z entuzjazmem. Pan Mietek spoglądał z oszołomieniem to na panią Ryczaj, to na detektywa Pozytywkę. I martwiak widział to w szklanej kuli? zapytał wreszcie nasz bohater. Aha, pani Ryczaj pokiwała buńczucznie głową. I pani też to widziała? chciał wiedzieć detektyw Pozytywka. Nie, ja nie mam takiego daru, wytłumaczyła pani Ryczaj, ale on mi wszystko dokładnie opisał, nawet to, gdzie będę spała. Mówił, że widzi pole kempingowe, na którym stoi wiele luksusowych przyczep do wynajęcia. Ja nocuję w jednej z nich. Wokół jest ciemno, wieje wiatr. Dosyć, detektyw Pozytywka się roześmiał. Dlaczego? Pani Ryczaj zamrugała oczami. Palacze spojrzeli na detektywa z oburzeniem. Bo to jest bzdura, oznajmił. Jeżeli martwiak mówił, że za rok o tej porze na północy Norwegii będą panowały ciemności, to po prostu kłamał. No, ale nie o tej godzinie, pani Ryczaj odruchowo spojrzała na zegarek, tylko wieczorem, w nocy. Detektyw Pozytywka wzruszył ramionami. Nieważne, teraz czy w nocy, oświadczył stanowczo. Jest to bzdura i już. — Ale miała pani prawo tego nie wiedzieć, bo pani uczy języka polskiego, a nie geografii. Pani Ryczaj popatrzyła na pana Mietka. Widać było, że i on nic nie rozumie. — Następny, proszę! — dał się słyszeć tubalny głos od strony piwnicznych okienek. Palacze spojrzeli na siebie niepewnie. — Teraz pan? — zapytała jakaś kobieta. — Nie, chyba tamten pan. — – odpowiedział któryś z mężczyzn. – Ja? – mężczyzna zamachał nerwowo rękami. – W żadnym razie, teraz pani. – Ależ skąd? – zdenerwowała się kobieta. Martwiak wyjrzał przez okienko. Odprowadził wzrokiem młodą dziewczynę, która przez ostatni kwadrans słuchała jego przepowiedni, a potem skupił się na nerwowych palaczach. – Kto następny? – powtórzył z irytacją. – Ten pan – powiedziała palaczka, wskazując mężczyznę w okularach. Zapraszam. – mruknął martwiak. – Mój czas jest cenny. – Mój też – wysapał mężczyzna. – A tak się składa, że jestem nauczycielem geografii. I na oczach zaskoczonego martwiaka opuścił podwórze, a po nim zrobili to inni. <grytanie> Pani Ryczaj była trochę zawstydzona, ale każdemu zdarzają się lepsze i gorsze chwile. Szkoda tylko, że trzeba za nie płacić. Martwiak nie mógł widzieć jej za rok o tej samej porze pod rozgwieżdżonym norweskim niebem. Wiesz dlaczego?